Okay. Chyba noś jakoś ładnie zacząć Aha, bo myślałem, że na początku już zrobiłeś Czołem żeś wywalił z ciężkiej rury <grym> tak o sobie jest tak, no co ja mogę powiedzieć o sobie człowiek z zeps zepsutym umysłem przez y, japońszczyznę y, sadomaso pod względem typu gier, bo jak widzicie, jesteśmy na będziemy mówić o nioh, czyli grze, która nie jest łatwa, a żeby lubić takie gry, które udawają ci na dzień dobry, że jesteś niczym no to jednak trzeba to lubić wiesz, to jest jak te badania udowodniły, że jak się zna spoiler, to potem się jest milej, więc wiesz, nie. Ja uważam, że niektórzy ludzie po prostu lubią patrzeć jak świat płonie. Nie, Wieśka ko ko kocham ze względu tego, że ja skończyłem wszystkie książki, to wiesz, ja, ja mam tam w serwis to ja idę I, O, to ty jesteś, I wiesz. Dla, dla mnie to mogłoby wyglądać, każda część mogłaby wyglądać pierwszy wieźmi, albo nawet gorzej, Ech, kaman. Ja żyję fabułą, więc to może wyglądać, chodzić źle, jak co udowodnia Deadly Premonition? Ja będę, mogę fapować do tego, bo będę się tutaj genialnie bawił. O, babę mi zabili. Znaczy, że Andrzej Sapkowski jest bucem, no to kto zna i kojarzy tą osobę coś więcej przy na, napisu na książce, no to doskonale to wie, że to, to jest ham i buc w rzeczywistości. Jak widziałem ostatni komentarze po, pod postami znajomy, znajomych, to był komentarz, że miała nie znajoma znajoma znajomego, pięknie to brzmi, miała nieprzyjemność go poznać i kiedy powiedziała mu, że dobrze mi pan zrobił swoimi książkami potraktował to bardzo dosłownie. Ale wiecie, to jest człowiek, który jest zepsuty co do swoich adaptacji przez serial albo film, bo zależy jak to na to patrzeć. A że to wybitnym dziełem nie było, no to facet się zdraził do wszystkiego, że nie, moje jest święte, wasze jest głupie, no to już jak ktoś raz w błędny punkt widzenia wejdzie, to zazwyczaj z niego nie wychodzi. I nieważne, choćby góry srały, to, to on już się nie zmieni moim zdaniem. Zostawmy tego człowieka, oddzielmy twórcę od dzieła i cieszmy się książkami, które może w końcu znowu będą do, tak samo dobre jak Ostrze Przeznaczenia i, i Ostatnie Życzenie. Oh, yeah. Ktoś w Polsce mówi Tarzan? Ja jeszcze w życiu nie słyszałem ani jednej osoby, która by tak powiedziała... Widziałem ludzi, którzy mówią tak dla Zgrywa, ale żeby serio? Wow. <grywa> Okej. Okay. <laughs> tak. Z tak, z pewnym... Bo one chyba jest tam nawet w zapisie rozdzielone. Znaczy bynajmniej w log logu. Ale że zazwyczaj nikt nie będzie pisał nie, ale jak nie, no na sklepach widzę że i wszędzie w internecie że niestety wypiszą to łącznie bo jest najpewniej jest za krótko Znaczy, uznajmy, że nie. H jest nieme. Przepraszam, ninja, ninja team, a Ninja team? Team ninja. Bo ninja Fiori to masz goście od Heavenly Sword, Hellblade i innych dobrych gier. Które są świetne, ale niestety nie sprzedają się tak dobrze jak. Jak dobrymi grami są. Jest bardzo dobre, a, wce, a mimika po, po. Dobra, uznajmy tak, skończmy na tym. <tuk> Nio. Nio. Jeśli. Zacznijmy od tego, że do czego najłatwiej porównać Nio. Jeśli znacie Souls, Demon Souls, Dark Souls albo Bloodborne, no to jesteście w domu, powiedzmy. Tylko podkręcie wszystko na e, prędkość na 11, bo tam powolna walka, no to zasadniczo jednocześnie istnieje i nie istnieje. Cała mechanika gry praktycznie opiera się na walkach samurajów, bo i mam podstawową powiedzmy bronią, z czym startujemy, no to jest katana, ale to nie masz tak jak w prostej gierce, gdzie idziesz i mordujesz z potworki, czyli mocny atak, słaby atak, do widzenia, na tym kończymy. Nie, mamy mocny atak, słaby atak i mamy postawy aby wysoką, nis, niską średnią i od tego zależy. I w tym momencie mamy... Szybkie szachy, dosłownie. Szachy z ostrymi zabawkami, bo stajemy naprzeciwko siebie przeciwnicy i mają siebie zabić. Tylko, że jednocześnie mogą to, cała walka być w mieniu oka. Do widzenia, albo może być bardzo powolna wyczekująca na ruch drugiego przeciwnika, bardzo mierząc każdy milimetr, każdy krok oraz poslokadę i postawę, w jakiej jesteśmy. Ale pomijając tej prostej mechaniki, no to idziemy do przodu, aby dojść do bossa po drodze, nie ginąc, no bo każdy, każda śmierć boli pod tym względem, że z każdym przeciwnikiem, którego zabijamy otrzymujemy punkty doświadczenia, które możemy wydać w końcu na lewelowanie, a nie które nie jest automatyczne jak w innych grach, tylko jest do momentu aż dojdziemy do punktu powiedzmy zapisu albo punktu odrodze e odrodzenia się którym też musimy zdecydować czy chcemy to wydać czy nie a więc im dalej idziemy e tym się robi trudniej tr tr pod tym względem, że mamy na barku już nadbierane punktów doświadczenia i lepiej aby nie zginąć, bo im w w lepiej się wyeksplimy, tym mamy łatwiej więc im dalej w las, tym jest ciekawiej, bo, bo wiadomo, i trudniejsi przeciwnicy i presja do tego, żeby nie zginąć, żeby było później łatwiej, bo im dalej w las, tym więcej groźnych drzew z większymi, ostrymi przedmiotami w gałęziach, a nie lubimy takich drzew. Nie, nie, nie, nie, To ci przerwę, bo ci się rzeczywiście broń, e, broń skaluje, ale ona ma powiedzmy taki jednorazowy boost i to doszło o, dopiero w becie, czego nie było w alfie, czyli zapoznanie się z konkretną sztuką broni i mieć, e, jeśli dojdzie ci do maksimum, rośnie ci o troszeczkę jego ataki. Mhm. A, że si jak ci rośnie siła, to ci rośnie, e, rośnie także atak. O to ci chodzi? A tak bo ma... Tak tak bo masz yy, broń podstawową powiedzmy znaczy pierwszą albo dru drugą i to jest jednak rozpisane w statystykach i nie jest, nie a nie jest powiedzmy kopią, że jeśli trzymasz w drugiej ręce tom, to będzie, idzie tylko na lewą rękę powiedzmy coś takiego. Tylko idzie rzeczywiście tak jak ty mówisz. No jest skalowane, ale też masz takie dodatkowe boosty. to Jednak to przepraszam, to się źle wtrąciłem. No, nie może być bardziej skillowo. Bardziej skillowo od Ninja Gaiden, bo w Ninja Gaiden przecież miałeś akcję, że potrafiłeś oberwać z, poza ekranu. A jeśli nie zobaczyłeś tego malutkiego czegoś, co leci w ciebie, no to obrywałeś. Ona z moim. Z... A nie masz wrażenia. Moim zdaniem to jest okropnie dziwny, troszeczkę pod pewnym względem dziwny maraż właśnie sla slasherów slaszów z typowym RPG, bo teoretycznie jest tu mniej rzeczy, niżeli w SOLSAch, a jednocześnie jest ich więcej. Bo niby w Soulsach W SOLSAch powiedzmy mamy, że możesz iść to tam. No. Powiem ci pod tym względem, że Ciebie tu mniej. E, bo w Solsach powiedzmy, że nie, e, nie musisz ani razu być z przeciwnikiem e, twarzą w twarz. A jednak Nioch na tobie wymusza tą bliską walkę. Co prawda bliską na odległość dzidy, bo też tak można, ale jednak bliską. Nie da się przejść Nioch używając samej, samych strzał albo w ogóle broni dystansowej, która jest i bardzo pomaga. No, przepraszam, jak bardzo musisz sobie podbić statystyki, żeby nosić odpowiednią ilość e, amunicji? Ja nie, nie wyobrażam sobie, ażeby na, po, o, na początku było stanie się dojść do pierwszego ołtarzyka używając samej broni palnej. Alfe. A no, ale też masz ograniczenie w noszeniu ich. No, To drugi zaczyna biegnąć na ciebie i musisz mieć nie okropnie dobry refleks, żeby namierzyć go. No bo jednak to strzały, które się li najlepiej liczą, które cokolwiek dają, to są strzały w głowie, które zabijają od razu i to też nie każdego. Wiesz, są ludzie, którzy przesz przeszli na bongosach albo w ogóle postacią bez jakikolwiek broni i ekwipunku, więc wiesz, wszystko się da. <słyski> w sosach to jest najgorsze, jak trafiasz właśnie na... ktoś cię nawiedza i widzisz gościa, który nie ma nic na sobie i jedną broni. To wiesz, że tego przed tym gościem to najlepiej uciekać, ale nie walczyć z nim. Tak, bo coś, coś jest podejrzanego. Ja uważam yes, jest, e, to jest patrząc w Alfie w ogóle dopóki mi o tym nie powiedziano to na, e, nawet nie, nie zwróciłem uwagi w jakiej ilości klatek to chodzi, bo to chodziło lepiej niż którakolwiek z części SOSów i chodziło na tyle płyn, e, nie, a mówię, żeby zaznaczyć, mówię tu o trybie tym cinematic, e, czyli tym który lepiej wygląda, nie czułem w ogóle potrzeby większej ilości klatek, On, ta walka jest szybka, ale no to nie jest powiedzmy jakiś FPS-owy multiplayer, gdzie, gdzie musisz nie, e, dostawać padaczki, bo musisz tak ci taka e, kamera, więc... Nawet 30 solidnych klatek, no to to jest świetnie moim zda e, zdaniem. Nie potrzebujesz niczego więcej, a to tytuł naprawdę dobrze wygląda. Ale jeszcze... Czekaj, mogę coś dodać jeszcze? A po, po, po becie? To nie sądzę, że w pełnej części w ogóle będę myślał o zmianie tego trybu, bo... Pamiętam jak chodziła alfa, a patrzę na bt, to ona chodzi jeszcze lepiej, e, lepiej, a powiedzmy jakiekolwiek dropy, to nie są dropy chyba do 30 tylko, tylko. I to też takie dość marginalne i rzadkie. Bynajmniej u mnie. A wiesz, jak to ładnie mówi, u mnie działa. na 60. sobie wszyscy właśnie Blightown, bo to o, o tym chciałem z, wspomnieć. Pierwsze solsy w sumie w każdych solsach jest ta lokacja, przy której klatki idą tak na łeb i musisz grać, nie ma tego. Przebacz. No pomijając tego, że, że jak ci raz zepsuło, to już to niej nie wróciłeś. Nie no, solsy gorzej wyglądały, to wiele. Moim zdaniem ta, ta gra potrafi być ładna zarówno stylistycznie, jak i, jak i technicznie. Solsy były ładne stylistycznie, ale nie były piękne pod względem technicznym, to nie, Tak, ten który to zaprojektował był, był uzdolniony, ten który to wykonał już nie. Tak, na, na przy pierwsze trzy części, chuj. Dobra, to ostatnia będzie dobra. Tak. No to... to było... A, yy, czekaj, że ci przerwę, -er, bo, bo ty dobrze zacząłeś, że widzisz tych wszystkich przeciwników, mam pytanie do Pioska, który gra na ustawieniach, powiedzmy na FPS-y. Powiedz mi, jak ty na nich patrzysz się z buku, na tych gości, którzy są daleko to czy jak oni się poruszają, to oni się poruszają ci płynnie, czy tak skokowo powiedzmy? Bo u mnie na przykład, jak ja bawię się w snajpera, no bo po co podchodzić ci sobie próć flaki i ryzykować trafienie? Nie bierzesz e, łuk albo no, strzelbę, bierzesz sobie, przycelujesz, Ładnie robić ci się malutkie czerwone kółeczko, czyli zaznacza ci się, że jest e, trafienie. Pfff, headshot, pff, odpada. I widzisz, bynajmniej w ustawieniu na wygląd, że jest pewna taka granica, za którym obraz nie jest płynny, tylko skokowy. Obie. Wiesz, no, żeby nie, nie renderowało ci. Tak, tak, ale właśnie się ciekawiłem, jak to wygląda w tym drugim trybie. Bo to nie przeszkadza, absolutnie pomaga, pomaga ci, bynajmniej, znaczy nie pomaga, pozwala ci bawić się w snajpera, nie psuje jakoś zabawy wielce, no skokowo jest, to widzisz, ale da się to przeżyć, bynajmniej ja mówię, tak. Ale nie, bo to i nie tylko animo... Ja Ci powiem do konkretnie jaka to jest odległość. Pamiętacie, jak, nie, jak jesteście właśnie w tym miasteczku portowym? Wchodzicie po drabinie na pierwszy domeczek. Znaczy jak w tym pierwszym do, domeczku, gdzie jest ta drabinka. Wchodzicie i tam jest dal, są dwa etapy, gdzie na dachach są przeciwnicy. Na, praktycznie dachu obok i dam, na drugim rzędzie domków, gdzie jest troszeczkę nawet ogrodzony ten, ten domek, ten dach to jak spojrzysz na tych przeciwników, to możesz zobaczyć właśnie to, to skokową animację. Bo wtedy on biegnie przez ciebie, przez jeden rządek, z, musi zeskoczyć z tego budynku, wejść dopiero na, na następny i dopiero przyjść do ciebie. Ale, no przynajmniej jest dopracowane. generyczne, ale kot zegarek to jeszcze nigdzie nie był. <śpiewa> tak. Przepraszam, to, to Piotrek powiedział. Nie ja. Folk... ja bym powiedział, że to folklore, a nie fantazy, bo fan... No bo praktycznie wszystkie, co... Przepraszam, ci przerwę, wszystkie potwory, które ja tam widzę, to ja powiedzmy, kojarzę z opowiadań i bestiariuszy japońskich. No. Powiedziałeś, że to jest przystępne, a nie sądzi, że jeśli porównamy to do solsu, to to jednak NIO jest nio jest trudniejszą grą aniżeli solsy Wizualnej, takiej estetycznej A No, ciężko powiedzieć o że. PlayStation 3 to miało być, to chyba nawet na premierze, play, znaczy na premierze zapowiedzeniu PlayStation 3 to był, powiedzmy ten zwiastun czy po prostu logo było pokazane i NIO, ciesz please be excited i nic nie było, nic nie było. Nie pamiętam. Ale z tego co ja się ja kojarzę, to co biorą w nio, nio fajnego, co ty powiedziałeś, że jest przystępna, ale jak ktoś powiedzmy siedzi trochę w Japonii, to kojarzy, że oni powiedzmy robią z tego asasyna, bo główny nasz bohater, to jest postać historyczna albo z legend japońskich, Jacek pamiętasz ty? czy to właśnie, bo to jest jako główny. właśnie on nie był przedstawiany w grze na żadnym demie, ale w materiałach dodatkowych coś tam musiało być wspomniane, bo to jak nie z tobą, to chyba za Agnieszką to była mowa, że, że to jest syn e, Japonki i Amerykańczyka, e, czy Europejczyka, jakiegoś białego człowieka, czyli on jest mieszańcem. Ańcem. I to jak masz na dzień dobry? No to może, może, bo ja nie pamiętam o co tam chodziło. Bo jak zaczynasz to demo on nie schodził w statku, on z łódki przyło, przy, przy, przypływał. To raz, a dwa, jak zaczynacie misję, to nie wiem, czy, nie pamiętam, czy się założyli, ale tam jest data. Tak, więc może robią bajer jak z Asasyna, czyli nie mówię przypuszczenia, bo nie, nie pokosiło mnie, żeby sprawdzić to, czyli oczywiście jestem okropnie wierzytelny, yy, ale mogą zrobić na, te, na tej w zasadzie, że bierzemy jakoś yy, wydarzenie z historii i wpitalamy demony, wiesz, aliens, czy coś takiego innego i... Z dupy to tam jest Kopernik. <gryw> no putem... Beci, tak. tak, ale to, to, to, akurat, to cała fabularka do, doszła dopiero w becie i to mnie rozwaliło, <grych> e, że to coś jest Ok, no. Oni <laughs> Katana, <laughs> Ha, <laughs> No tak. Ona jest szybsza, szybsza i musisz szybciej reagować na to wszystko. nawet ja jako powiedzmy skończyłem całą Alfę, kiedy usiadłem do bety, e, przejdę to sobie trymiga, Zginąłem chyba więcej razy e, przechodząc e, pierwszy raz poziom z Alfy, znaczy, który był w Alfie, niżeli przechodząc w ten drugi poziom, który był w był becia, którego wcześniej nie było, który jest o wiele tru, trudniejszy to jed jednak przez to poczucie, wiesz, e, łatwizna, coś tam znam, nie, trzeba mieć poczucie, powiedzmy, jak przychodzisz do, do, so, do solsów, nie znasz ni jak bynajmniej powinno się grać, nie znasz niczego i powoli i delikatnie A, nie iść, ale jednocześnie szybko reagować, bo w, w, bynajmniej jak w so, jak ja nie ja aż tak dawno przechodziłem solsy pierwsze, znaczy dark Soulsy, no to w solsach no to mogłeś iść praktycznie cały czas starczą przed sobą i po prostu Patrzeć na e, ciągle na przeciwników, się wyuczyć ich i kroków, a jednak przy Nioh to oni dość szybko. Wielu przeciwników możecie bardzo szybko spacyfikować z tego Twojej obrony, a też, że ona nie jest tak wytrzymała jak, jak w Soulsach, to też nie pozwala ci się tak szybko uczyć i reagować i tak, żeby nie zginąć. Też, no ale. No, e, to nie była wcale najlepsza zbroja. Tak, to, to, on, on pierwszy raz jak go spotykasz, to jest. Oh, oh, oh okej, okay, przeżyłem, teraz będzie łatwiej, łatwiej. Czy, czy coś, bo to był taki dziwny przeskok trudności, bo na, na początku walczy z samymi ludźmi, ludźmi, a tu masz demon, który zupełnie innym zasadom podlega. Przez to na to, że on, jego pasek, powiedzmy, staminy, nie jest paskiem staminy. On po skończeniu jego zupełnie inaczej się będzie zachowywał, nie, nie opadnie z sił i będzie łatwy na uderzenia, tylko właśnie on rzuci... Yokai Realm, czy tam co, jak, bo chyba tak to się nazywa, ta sfera, która spowalnia, od razu ci się sta, e, staminy. To, to samo, ten prosty fakt, zupełnie zmienia to, jak musisz do niego podchodzić, y, bo wiesz, że on nigdy się nie zmęczy. On ma pewien... E, zez... W sumie jak do tej pory grałem, każdy z nich ma tą klatkę, w której masz przerwę pomiędzy jedną sekwencją ataków, a drugą, ale to nie jest zmęczenie, więc to nie można sobie pozwolić na zbyt szybkie i zbyt takie narwane na ataki, gdzie możesz tak frywolne, gdzie skończy ci się po, po wykonaniu i skończy ci się stamina, bo to, to jest to okno, kiedy on ci zrobi jedną serię i ty już leżysz. Ale zwróćcie na, na to, że praktycznie to, co czym się tam bronimy w Nio, to właśnie jest broń. Bronimy się kawa e, za przeproszeniem kataną, to ile może pokryć e, okryć katana? To też jeśli sparujesz atak w prawdziwym życiu kataną, no to wiesz, to to, to jest pff, jaki to jest obszar ochrony i jak bardzo ci te, e, całe to uderzenie idzie I musisz to e, męczyć się autentycznie, żeby to jakoś wytrzymać, żeby to się obronić. Tak, o to, to jest drzewko, to już zupełnie nie... On jest bardzo ratujący życie, a zauważyłeś i w ogóle, czy sobie wykopowałeś te scrolle, które mają e, parowanie i w ogóle wszystkie takie dodatkowe uniki, bo to mi jest, to było zupełnie coś, co doszło dopiero w becie, a czego w Alfie nie, nie było, czyli coś takiego jak parowa, e, parowanie i riposta, która jest okropnie trudna, szczerze mówiąc. Nie było takiego parowania, że na przykład on cię atakuje, ty zrzucasz, powiedzmy, mu, mu mieć popiechać go za siebie i sta stajesz mu praktycznie aż do pleców. Stoisz mu naprzeciwko jego pleców. Było to? Nie przypominam sobie totalnie. Powiedz, Jasek, jak ty to miałeś, to tam była jeden taki zbój, czy więcej? Mniej więcej powiedzmy. No to ci powiem, powiem, że tu jest. Tu jest mniej więcej trzy albo cztery właśnie uniki i bloki riposty. Riposty przy samej katanie pojedynczej, bo zaznaczmy, że co jak na dzień dzisiejszy, czyli na BT wygląda orange, to mamy katanę, zwykłą powiedzmy katanę dwuręczną. Mamy podwójne katany, czyli jedna, ka, jedne krótsze katany na jedną rękę i, i drugą na drugą, czyli na dwie katany walczymy, ale się zawiesiłem. Topór E, e, topór ciężki, dwu, e, wielki, dwuręczny, Idę i tu już zaczynamy. Bro, e, broń dalekosiężną, ale do broni dalekosiężnej nie mamy. Ale młot i topór podpadają to, pod tą samą kategorię. Nie wiesz, to tak od zarąbania, ale nie. Yy... Tak, Osta hmm? y Nie, o, co tam ci dochodzi to jest, że bronie mogą mieć te pasywne, y pasywne boosty. I możesz je zmieniać, znaczy możesz je powiedzmy, coś na zasadzie kostki horady, horady ma do samych tych właśnie boostów. U, u, że bierzesz je, albo ci po ten sam typ boosta zrobi ci go lepiej, albo ci zamieni na coś lepszego z innego rodzaju, ci miesza. Albo właśnie możesz wylosować to samo, tylko mocniejsze, albo zupełnie coś innego. Ale zawsze to jest pozytywne. Ale mi się podoba to, to ograniczenie, bo jednak jak zaczęliśmy mówić o tych scrollach, w solsach jak grałem, to praktycznie czułem, że mam dwa ataki. Tylko, no bo prawda mamy, różne te broni troszeczkę inaczej się zachowują, ale jednak mam wrażenie, że wszystko podpadało w ten, pod ten sam prosty schemat i używałem mocne słabe, tak w cudzysłowie, mocne słaby i tyle. I jakoś to nie było większej myśli, a na temat same te powiedzmy postawy zmieniają mnóstwo, a jak im bardziej to sobie wykupujesz, tym jest dalej. I to jest, wychodzi, że mamy proste niby dwa ataki, a nagle piramidka, jaka może się z tego stworzyć taki długi ciąg, to jest już aż zadziwiające. Bo zmień, zrobimy sobie szyb, szybkie ataki, ataki, powiedzmy, że t, gdzie przeciwnik dostał i musi się chwilę chwieje, przełączamy się na, na ciężki, zadawamy z, z ciężkiego jeszcze gorzej obrywa i praktycznie możemy stworzyć jedno combo, które go wykończy, a jeszcze o czym nie wspomnieliśmy, to jest bardzo fajna, fajna i ciekawa technika odzyskiwania staminy. Tak, sprawa życia i śmierci, bo. E, t... Tak, bo. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Nie, Je... Piotrek to jest tak, Jak ma... każdy atak możesz odnowić, bo każdy atak zde zdejmuje ci część, która jest stała staminy i jej już nie odratujesz i masz pasek, który widzisz takim... Jak obrywam na przykład a, często w grach, że dosta e, obrywasz i widzisz ten pasek, który ci zdjął na czerwono, Ten o, zobaczy gra ci pokazuje ile ci e, zjadło, Oprócz tego, że ci zniku, to masz ten czerwony element, w który w niektórych grach możesz, że jak szybko weźmiesz, że odczykasz po tym ataku, to ci samo się regeneruje kawałek. Tutaj masz, że ten właśnie ci robi ten sam dodatkowy cień tej staminy, który ci zabrało i który leci ci dodatkowy jasny pasek, i jeśli w tym ile, znaczy rośnie ci ten pasek, i może dopóki on nie dojdzie do samego końca, i nie przeleć Ci przez to, co co mogłeś co straciłeś, to możesz odzyskać ten fragment przez włączanie właśnie tego trybu zmieniania stylu albo odskakiwania. A nie, i nie pamiętam, bo rzadko kiedy odskaku... wykorzystuje to do odskoku, albo Ci odskok... robi Ci odskok i odnawia Ci troszeczkę, albo Ci zamiast wjeść dodatkową staminę, to Ci tą staminę, która Ci się może odrodzi wykorzystuje na... odnawia, wykorzystuje na skok. Co jest bardzo dobre, bo robisz właśnie może w nich powinny kombo po ogółem można powiedzieć są krótkie, ale przez to że właśnie to odradzanie, robisz jedno kombo, od razu odzyskujesz szybko tą staminę i możesz dalej kontynuować je, albo za, znaczy stworzyć dodatkowe kombo, które idzie po tym, a które się dobrze bardzo wpisuje, przez co bardzo opłaca się zmieniać style, bo wtedy chcąc czy nie chcąc, bardzo, łat, bardzo często ci wyjdzie to, że odzyskasz tą staminę, przez co ten, kto lepiej opanuje te prze płynne przejścia pomiędzy jednym stylem a drugim, będzie o wiele skuteczniejszy, aniżeli ten, kto opanuje tylko jeden styl. Tak. Którą możesz odzyskać. Moim zdaniem to jest coś na zasadzie easy to, master, easy to learn, hard to master Tylko, że właśnie ta osoba, która przyjdzie i tylko będzie się opierała na tym no nie, za daleko nie... znaczy będzie miał bardzo niemiły czas przez dłuższą część gry i będzie musiał, będzie musiał polegać na tym, żeby sobie wciągle się expić Bo sądzę, że Nioh będzie łatwiej skończyć bez podbijania sobie statystyk niż na przykład Solsy o, pod tym względem, znaczy nie mówimy o zwykłych graczach, tylko mówimy o tych gościach, którzy robią to specjalnie na, na streamy czy innym, po prostu w wariatach. E, tak. To ci goście, którzy to robią w solsach, w nich będą mieli okropnie łatwo, bo, bo oni po prostu wykują sobie to na, e, na pamięć. Znaczy wykują sobie na pamięć, złapią to bardzo szybko i bardzo łatwo i będą sobie tym wachlować i przerzucać się. Przez to dosłownie dla nich potrzeba sobie boostować... E, znaczy Levelowanie postaci będzie, nie będzie grało albo takiego znaczenia, albo będzie wręcz niepotrzebna, bo będzie dla nich ich to jarało, że o sile właśnie y, zwykłego wieśniaka pobiją naj, ostatniego bossa. Bo sądzę, w tej grze jest to absolutnie do zrobienia, będzie to bardzo ciężkie, bo jednak stamina, stamina to się kończy szybciej niż w jakikolwiek solsa. Chyba nie, jak kojarzę, bo niestety nie grałem wszystkie, ale grałem dość to stamina, tu się szybko kończy raz, dwa praktycznie po trzech odskokach już nie ma staminy. a właśnie o tym zipaniu co mówicie bo zapomniałem powiedzieć przy odradzaniu staminy jak macie właśnie to odradzanie staminy i zrobicie takie bo które ci nie pozwoli już odrodzić niczego powiedzmy to często tam jest taki malutki coś, który pozwoli ci od... Znaczy nie, nawet jak ci się skończy stamina, to nie oznacza, że od razu zaczniesz zipać, tylko jeśli cię nie zaatakują, to, to nie, mu... nie zaczynasz zipać, wtedy musisz odejść. To jest bardzo dobre, żeby się nauczyć respektowania swojej staminy, bo, je... bo każdy cios... Bo w Solsach tego nie było, że jeśli obrywasz, to spada ci też stamina, a tu tak. Przez to trzeba bardzo uważać, żeby twoje kombo nie zostało przerwane, bo zrobisz bardzo fajne duże kombo, które mu odbierze, ale przez to, że on wykona ci jeden cios, który odbierze ci ten ostatni fragment staminy i będziesz na czerwonym, to już po prostu leżysz, bo wtedy zipiesz, on ci zrobi kombo, wtedy ty zazwyczaj padasz, on cię dobije i jeszcze tych kiedy się będziesz podnosił, to on ci zacznie dawać drugie kombo i już nie. Jeśli miałeś na maksimum paska życia, a on był słaby, to i tak cię dojedzie. A co zaczęliśmy mówić trochę o dekach, co mnie zadziwiło, a co raczej uświadomiłem sobie dopiero w becie, to, że da się tutaj zrobić o dziwoto postać, która będzie szła w samą magię. bo ba liście sobie punkty do magii w ogóle? To mnie, to mnie zdziwiło. Bo tu masz e, magię, która masz ofensywną, ona zasadzie wypuszczasz duszka i duszek ci atakuje. Mówię co akurat na pierwszych poziomach daleko tego nie rozwijałem, więc mówię tak na, na ile mam doświadczenia. No jest to krótkie i dość mało zjedliwe, ale masz. Ja tu widzę potencjał, co jeden gostek w sosach zrobił, czyli wziął sobie chyba najsłabszy, czy jakiś konkre... jeden. nie wiem czy to był konkretny miecz, czy był zwykły miecz. Ale tak sobie stworzył Bilda, że dając sobie czar wzmocnienia ataku, potrafił zabijał bosów na jeden cios. To ja widzę, że jest to możliwe tutaj, bo możesz sobie w kółko wachlować talizmanami na które nakładasz na, na broń czy na siebie i po prostu zwiększaj sobie odporność al, e, na coś albo zadawać obrażenia od czegoś i jest to absolutnie może zastąpić ci twoją siłę bo będziesz w kółko polegał na, na tych czarach na tych duszkach, które będziesz przyzywał na swojego patrona, który będzie cię czynił nie, e, bo też nie wspominamy, że w tej grze mamy coś takiego nie pamiętam czy to się nazywa patron czy jakkolwiek inaczej mamy swojego ducha pomocnika jak naładujemy pasek od zabijania potworów, czy po prostu używając kryształów, możemy przyzwać, jesteśmy wtedy e, nasz pasek e, staminy i życia zamienia się w jedno no i jesteśmy wtedy nietykalni, każde uderzenie zdejmuje nam ten pasek i każdy atak nam zdejmuje ten pasek, przez to yy, tylko, że wiadomo, jesteśmy silniejsi silniejsi wtedy i mamy konkretny, powiedzmy, domenę, żywioł nałożony na siebie co bardzo pomaga, bo o, jeśli wiesz, że na końcu, czy po prostu będziesz walczył z potworami, które są yy, na ogień Wdeń, to bierzemy sobie poduszka, który jest wodnisty, czy innego, który może to bardzo szybko skontrować i wtedy oni są na, dwa, e, na jeden cios i idziesz, możesz e, szybko, szybko za, załatwić ich i się nie męczyć, a kiedy normalnie byś miał z nimi problemy. Co niestety... Je... Hmm? Tak, tak, dopóki... To jest patent Solsu, bo jak k Solsu giniemy i zostawiamy, powiedzmy, leży nasze duchowe truchło i żeby podnieść te dusze, które straciliśmy, to tutaj jeszcze właśnie ten duszek na nim zostaje i tak jakby pilnuje. I dopóki nie odzyskamy tego albo nie zginiemy drugi raz, to nie możemy tego użyć. Tak, bo to, to jest za zabicie przeciwników, wypadają właśnie jakieś te duszyczki. To samo, e, duszyczki z niego, albo te kryształy, które można e, albo wydropić przez e, ofiarowanie daniny, albo przez po prostu znajdując na planszy. <suszy> <suszy> tak, tak. K k widzi godzinę, powiedzmy, tak, że... O, słońce wschodzi. <głos> tak. Ale co jest najlepsze, nie, nie, jak widzisz, on po prostu stoi sobie tego, niedobry, otwiera to sobie za e, zapazuchę i wyciąga kota. Gdzieś ty trzymał tego kota? W ogóle nie było widać, że masz tego kota. I To było takie zaskoczenie, tak. Tak, schowa go, dalej nie widać tego kota. To jest jak ma, jak masz kapalusz. Tak, od, absolutnie. <laughs> znaczy to, to ta, tak, ale ta scenka doszła dopiero w becie, bo jak kończyło się alfę, no to miałeś posumowanie, że ten demon, zrodził się z, śmierć, z dusz e, poległych, nie, e, znaczy nie poległych niewolników, którzy zmarli na tym statku, bo to był statek z niewolnikami i dlatego te wszystkie złe duchy połączyły się i, i stworzyły tego demona i dlatego musiały z nimi walczyć, dlatego w ogóle ten cały zamęt był, że po prostu dusze ich wyniszczyły, żeby się zemścić. I tak to wyglądało w Alfie, a tutaj widzimy w końcu, bo jest cutscenka, jakaś w końcu fabuła, bo szerzej po alfie to można było robić to na zasadzie, jesteś, jesteś jak w sumie jak tu internet go ochrzcił japońskim wiedźminem, e, idziesz zabić potwora, masz podsumowanie dlaczego ten potwór się tam wziął i że ok I tyle. A tutaj no już widać, że jakaś fabuła się tam kroi. Jest PVP, z, a, bo tak ustalmy. PVP jest na zasadzie awatarów. I to jest manewr, który jest świetny pod względem, jeśli szukasz sobie świetnej, lepszego ekwipunku. Albo po prostu nie chcesz daleko odchodzić od kapliczki, a masz właśnie obok swojego trucha. Bo jak w solsach mieliśmy powiedzmy te plamy krwi i jakieś tam nie wiem ile to było 5-10 sekund przed śmiercią. Gracza, no to tutaj mamy kości, duchowe kości, powiedzmy, bo to tak to nazwijmy tego nagrobki na po upadłych. A duch, które, tak aktywujesz, i robi się szkieletowa wersja, demoniczna wersja gracza. Ma ten sam ekwipunek, tą samą broń, i próbuje jak najwierniej oddać, oddać styl gry gracza. Bo widzę to, że, że goście zachowują się niektórzy zgodnie do swojego bildu, a niektórzy są idiotami, którzy ciągle nawalają i tracą stamin, co są moi ulubionymi. Bo dosłownie trzymam tylko katane, aż im zejdzie stamina na czerwone, pykam, robię serię, upadają, dobijam i dzień dobry, zbieram sobie ekwipunek. Bo wtedy robi ci losowanie przedmiotu, którego on miał. I może ci wylosować od jednego do kilku, co jest fajne, jak podchodzisz do nagrobka to Ci pokazuje jego ekwipunek, nie pokazuje Ci z pewnych statystyk, ale pokazuje Ci, że hełm że miał miecz, yy, że to jest fioletowy miecz i, i że jakiego koloru są pozostałe części ekwipunku. I pokazuje Ci też poziom trudności oraz poziom tego gracza, co jest bardzo fajne, bo wtedy dobierasz sobie do swojego poziomu przedmiotu albo szukasz lepszego. Bo na szczęście tu nie ma czegoś takiego jak ograniczenie, ograniczenie ekwipunku, który możesz nosić. Po ze tak, pod względem levelu. Nie. I jest koop. Tak. Z czego to będzie? Nag tak. Z czego powinniście widzieć tyle, oczywiście, jak wszystko dobrze pójdzie, że serwery padną, czy coś? Tak. Tak. Coś ty, to, to, to, to, jak to sobie nazwijcie. Piotrek, pytanie. Ty grałeś w kopa? Czy to jestem jedynym, który to ruszył? Nie, nie szedłeś do nich. Nie, nie, nie dobra, to chcesz ty zacząć z tej strony, bo ja za to właśnie jako ktoś, kto dochodził, ale t, mam wrażenie ograniczone. Tylko, <ślonalizanie> tak, nie, nie, mam problemów. <ślonalizanie> dobra, yy... to ty, ale grałeś tylko w alfę, czy be... w becie też? Aha, dobra, bo ja tylko w Alfie. Oroć? Nie, nie o e... Oczoko? No chyba ty. Chyba czak zaczyjmy się I jak za zabicie, bo też nie, nie za co? Za właśnie pokonywanie in, awatarów innych graczy Za każdym, to zawsze wypada Tak, ożywieńców, o powiem z drugiej strony jak to wygląda bo no, rzeczywiście Piotrek mówi te, te, tak jak jest że się nie da dalej jak je, dalej niżeli się było samemu to jest będąc tym który pomaga jest same bonusy dosłownie nie tracisz żadnej bo. Nie tracisz niczego, bo na dzień dobry jak umierasz, to wracasz do siebie. Ale wracasz ze wszystkimi punktami e, doświadczenia, które zyskasz, ze wszystkimi pieniędzmi. Dostajesz jeszcze dodatkowo po tym jak ci poszło i jak daleko zaprowadziłeś drugiego gracza. Dostawałeś właśnie przedmioty i inne rzeczy w wynagrodzeniu. I jest stuprocentowo podbite HP i ataki przeciwników bardziej happy, niżeli ataki. A mam na to dowód taki, że jak w Alfie e, graliśmy z Emiotem i chcieliśmy przejść, e, znaczy pomagałem mu przejść bossa, to we dwóch nie daliśmy mu rady. A samemu ten etap potrafiłem pokonać speedrunem w 15 minut, dosłownie, z bossem licząc. Czyli samemu potrafiłem to pokonać w 15 minut, we dwóch nie daliśmy rady, rady skończyć ostatniego bossa. Bo on jest okropnie... Takie wynagradzające tych wszystkich, którzy chcą ci pomóc, to, więc to jest bardzo fajne, bo to je, jeśli chcesz podexpić, a nie chcesz być uwięziony w misji, bo to też trzeba zaznaczyć, że y, misję możesz opuścić tylko wtedy, kiedy ją skończy dosłownie, dochodzisz do bossa, ubijesz ostatniego bossa i wtedy wylądujesz do huba, znaczy do mapki, bo to w sumie nie jest hub, do mapki, gdzie wybierasz sobie misję, chyba, że masz, co doszło dopiero w... Chyba co doszło, bo wcześniej jak grałem w Alfę, nie widziałem w ogóle tego przedmiotu, pomimo, że szukałem przedmiotów, które ci pozwalają wrócić na, na mapkę i są rzadkie, które ci pozwalają zachować punkty doświadczenia, które zdobyłeś Są takie, które poświęcasz punkty doświadczenia albo ale wracasz, wracasz do mapki i jest nóż do Harakiri, tylko właśnie nie wie jest podpisane, że jest, kończysz jako grę. I nie bałem się tego sprawić, czy to rzeczywiście, że jak kończysz, to ci aż usuwa postać? Bo to mi jest mniej więcej tak, że y, popełniasz samobójstwo, kończysz grę, ale zachowujesz swój honor. Dosłownie, nie masz tak jak w powiedzmy tej gałązce, gdzie machasz ją i wracasz y, do punktu startowego poświęcając albo zachowując doświadczenie. Więc tego się bałem, ale to prawdopodobnie że tamto jest używalne, a kata... nożyk jest do przebicia się i w... poświęcenia wszystkiego, co zdobyłeś, ale wracasz do punktu startowego. A w koopie to jesteś, dopóki, gra... dopóki chyba, jak dobrze pamiętam. Tak, dopóki host nie zginie, to jesteś i dopóki ty nie zginiesz, jesteś. I, I wcześniej było. Wcześniej było, że nie mogłeś, będąc przyzywającym i przyzywanym, nie możesz korzystać z kapliczki, kiedy, no. kiedy masz gościa u siebie. I nie wiem, czy teraz to jest zmienione, co najpewniej może na nagraniu się do w wersji wideo się no. dowiecie z obserwacji, bo nie oczywiście mądrzymy. A raczej czas nam e wymusza, tak że nagranie będzie po tym, jak my teraz ob obmawiamy to z kołopa. Więc. Było w updatecie, że w becie dojdzie, że będzie możliwe korzystać z kapliczek, tylko raczej nie będzie można korzystać z kapliczek, jeśli jesteś tym, który został przyzwany. Tak by zakładam. Wybacz. Nie. Jesteś taki sam jak byłeś, tylko że robisz się, wyglądasz jak złoty duszek i tyle. Wszystkie statystyki ci zachowują się, nic nie tracisz, tylko właśnie mówię, to jest bardzo zyskowna, zyskowna rola. Sam nie, nie posuwasz swojej gry dalej, ale rozwijasz, możesz bardzo przesłużyć się rozwojowi swojej postaci i przy okazji pomóc innym graczom. Wiesz co? Jak e, nie, nie, bo jak pamiętam, że mia, miałem nad Emiotem okropnie dużą przewagę w poziomach, tylko że w Alfie to wyglądało tak, że bawisz się w rosyjską lur, e, l, ruletkę. On stawia, że przyzywa mnie, e, mnie, ja biorę w opcji, w mapie wyboru misji, że chcę grać online a, i losuje mnie. Dopóki i e, robiło na dzień dobry, to było tak dosłownie, jak chodzisz już okaz swojej klasy. Dzień dobry, a przepraszam. Dzień dobry, przepraszam, dzień dobry, przepraszam i dopóki Emiota nie spo spotykałem, no to było dosłownie, Dzięku wchodzę, patrzę, to nie M.I.ot, wychodzę i tak w kółko, to było trochę irytujące dla tych, co najpewniej mnie przyzywa, ja to nie by a ja wychodziłem co, co chwilę, ale teraz widzę, że to jest zmienione, bo tam możesz w końcu ustawić sobie jakieś hasło czy cetera bo widziałem, że możesz właśnie ustaw sobie do swojej gry hasło tego. Nie wiem, czy teraz też jest wyszukiwanie, jeśli jesteś tym, który dołącza, ale możliwe, że doszło. Gdyby nie. Na obecną chwilę tak to wygląda, ale możliwe, że to będzie jakoś zbalansowane, bo chyba. Jak jest Bloodborne? Nie pamiętam, bo tam już jest poprawione, że nie jest losowo. Możesz się dołączyć do swojego znajomego, ale jest jakieś chyba ograniczenie. Ale wcześniej, wcześniej było jakiś próg, że nie możesz być o ileś bardziej przelewelowany niż drugiego. Aha. Um, z, mamy do powiedzenia ogółem, czy, do kąci, e, czy mogę mieć swój kącik zażalnie poza W pełnej, ja bym chciał zobaczyć, w ogóle, autentycznie, bo co mnie irytuje w solsach? To, że tam masz. E, Lor niesamowity, autentycznie. Mitologia, druga, druga mitologia nordycka, inne, wszystko tego zajmieś. Tylko, tylko, że ja wszystko, co się wiem o fabule sosów, wiem z filmików z YouTube'a. Bo, żeby to przyczy... żeby łapać, co tam się dzieje, to musiałbym czytać każdy pojedynczy przedmiot. Przy... O, to ty wyglądasz tak, więc jeśli ty wyglądasz tak, jesteś w tym miejscu, to mogę wycnować tą teorię, że ty jesteś tym i tym i z tego i tego nie ma absolutnie żadnej pewności, nie jest ci nic powiedziane i nie, to mi się kurza mnie, kocham um, ten świat Cetera, ale ja się czuję jak dziecko we mgle, któremu obiecano, że tam jest Lunapark. bo ja, ja wiem, że w tej mgle jest Lunapark, że tam um, jest fajna zaba e, zabawa fabularna, no tylko, że ja tego nie widzę. Ja widzę tego ochułapy, ale nigdy tego nie dotykam. Chciałbym jakąś ciekawą fabułę. To jest mój główny punkt chyba. Bo reszta, jak jest teraz, to jeśli byłoby to samo, to jest właśnie mega spoko 6 na 10 i w sumie wiele nie potrzebuję. Obserwatorem? To się nie da... Plus... Yy, w Solsach, Solsach też masz ten... Yy, Bajer że Niechcący wpływasz na fabułę, bo żeście mi o tym przypomnieli, no że co najlepiej... I się w sumie z internetu dowiedziałem, że w Demon Soulsie jak uratujesz gościa z klatki, to on ci potrafi wyrżnąć cały Nexus. Każdego gościa w Nexusie. Z czego co jest zabawne? Ja go uwolniłem, a on mi tego nie zrobił. To jest tak, i nie, nie wiem, on mi nie wyrżnął nikogo. Go, są ludzie, kiedy, którym mówią, że im wyrżną, a też samo sytuacja, że na przykład w Dark Soulsie, kiedy masz, że jedna z postaci e, NPC-tów ginie, możesz ją ożywić e, a w ogóle, czy ktoś ci to mówi? Nie. Czy w ogóle masz te, e, tego świadomość? Nie. Czy masz historię jak ten, co się stało z tym nagle, który był na dzień dobry halo, jestem tu i go nie masz I to też albo dowiesz się tego przez przypadek, albo nie. To mnie... To mi się podoba, bo tworzy właśnie taką naturalność świata, że on nie, jak to powiedzieliście, nie czeka na nas. Ale z drugiej strony mnie irytuje, bo ja wiem, że mi coś umyka, a coś, co bym chciał wiedzieć. Tak, ale w Way of the Samurai to możesz mieć, mieć, grać kilka godzin i grać 5 minut, a nie w Soulsie, że kończysz 20, męczysz 20 godzin, ta fabuła się gdzieś dzieje z boku i musisz poświęcić kolej pięć razy tyle czasu, żeby dowiedzieć się, o co się działo. No tak. Której jest część to jest spoiler, bo nie kojarzę. A, okej, okay, to, to to zapomnę, może do tego czasu jak będę w to końcu grał. Szczerze mówiąc, nie, nie miałem takiego poczucia. No, mhm. serio? Nawet nie zwróciłem na to uwagi. może zastąpią tutaj budowanie sobie postaci od zera presetami? O to ci chodzi? No. Z postacią... Znaczy sądzę, żeby nie, nie, nie dali zupełnie różnych od siebie postaci pod tym względem, że ta sama mechanika już jest rozbudowana, a musisz zrobić inne, równie wyrozbudowane. Prędzej bym to widział, że masz... Cała mechanika zostaje ta sama, tylko powiedzmy, że dostajesz postać, która ma inne linie dialogowe, ewentualnie, że na początku zaczyna z innymi poziomami wiesz, danej statystyki. Tak to prędzej widzę. Nie, to ci powiem, Guardiany się zdobywa fabularnie, bo druga misja w becie kończy się tym scenką, że zabijesz bossa i nagle siedzi tam sobie jakiś samuraj. O, sądziłem, że tam mi lepiej pój pójdzie lepiej, ale na cóż, trudno. Dajesz mu, on wysuwa do ciebie, łapę, łapę, łapiesz go, żeby go podnieść, a to on się nagle zamienia w byka, który jest właśnie Guardianem. I od tej pory masz właśnie, że dołącza do Ciebie i możesz go użyć sobie. A, czekaj, bo Wam nie powie powiedziałem... Wybacz, Piotrak. Wybacz, że Ci się wcinam, ale zapomniałem, był jako jedyny, który skończyłem do końca betę. Bo wspomniałeś o lokacjach. Lokacje teraz będą miały dwa warianty normalny, tak jak idziesz i ten właśnie e, e, zmierzch i gdzie wszystkie, po, powiedzmy na podstawie pierwszej emisji wszyscy ludzie zamieniają się w demony oni i wszystkie inne takie więc robi się trudniej i zmienia się też e, właśnie ustawienia przeciwników, jaki to jest te przeciwnika, ale tak mniej więcej pasza zostaje ta sama chociaż się zmienia powiedzmy na taki krwawy zmierzch się o to nie martwię A nie sądzicie, że to po prostu będzie, to nie jest problem pod jednym względem, że to nie jest w przeciwieństwie do y, Dark Soulsów, y, nie jest jedna lokacja. To są po prostu różne, różne małe, w pewnym stąpiu, stopniu rozbudowane, chociaż to jest nadużycie tego słowa, rozbudowane lokacje i można powiedzieć, że to jest zupełnie inna lokacja w zupełnie innej części Japonii i patrząc na to, że jest podana data, to mogą się zabawić, to jest kilkanaście lat później, albo to jest, jak mówimy, że i tak już walczymy z demonami, no to jest, że demony przejęły to i zaczynają młodzić, a dlaczego? Bo, bo Ponieważ, I ciesz się. I to wiesz, oni tu akurat mają okropnie bezpieczny, bezpieczny manewr, bo mogą powiedzieć, ponieważ przemienia się między lokacjami i nie możesz nijak im podskoczyć, więc raczej spokojnie mogą się bawić. Tak. No nie, no raczej zostawiam mnie. Zostawiam pomiędzy tak w dekadzie, ale wiesz, rok różnicy to jest już może być bardzo dużo, przez jeden rok można obalić całe jedno cesarstwo, więc wiesz... jeszcze miałeś, a w Alfie jeszcze miałeś powiedzmy tak e, pała e, albo placyk pałacowy powiedzmy taki, albo tak... świątynię e, no też placyk świąty świątyny, ciężko mi to określić bo to, to tak już to było w Alfie, więc trochę już czasu temu ale też tak bardziej fajnie wewnątrz, wewnątrz jakiegoś już, e, już zamku, grodu więc to było fajne, mała kakacja ale bardzo klimatyczna No ja bym nie powiedział, bo później bo ty nie widziałeś, ale później masz coś takiego jak cyklopy. I masz cyklopa występujący w dwóch wersjach. Gigantyczny, duży yy, dupek i masz jego mniejszą wersję, która cię yy, próbuje podgryzać i zabiera ci staminę, a nie, chyba zdrowia zdrowie chyba nie zabiera, ale jeśli się naje tego, to w końcu zamienia się w tą dużą wersję. Więc ma, a, robi się ciekawy bari. Chociaż w sumie m, m, mogą dać jakieś latające, bo już w tej pobocznej misji masz latające, płonące głowy, więc to też jakoś będzie, co prawda one się będą, e, raczej nie sądzę, żeby latały nad tobą, bo będzie problem z walką z, nie, e, z nimi i mogą powiedzieć, że to by było nie fair, ale m, sądzę, że spokojnie wykorzystają całe bestiariusz, a wiadomo, że nie pokażą wszystkiego na dzień dobry. Ja sądzę, że to gdzieś starczy na 15 godzin, jednak to będzie krótsze niż sosy. Ja sądzę, że to będzie krótsze niż sosy, dlatego powodu, że utną całą tą eksplorację. Znaczy, bo a ile ma, masz tu w sumie tą samą sytuację, co w sosach, to tylko że w solsach nie, musiałeś się mimo wszystko czasami wracać i łączyć między... pójdzie z tego punktu, ale ten drugi punkt, który je, do którego musisz iść, żeby powiedzmy to kontynuować jest w innej części planszy i musisz przejść przez jeden pewien y, wspólny fragment No bynajmniej tak na razie było pokazane, że tylko w sumie taka hor e, hordy kilurumy, a mogą dać tam wszystko. Chociaż... Czyli takie jak saucy. Nie no bo ja, ja skończyłem dimony i darki w, w około ulicach 20 godzin. z moim to, to ci załatwi ten, po, ten tryb Twilight i to tyle raczej nie sądzę, że tam był będzie New Game Plus, ale będzie właśnie to ten poziom hard może jak, czyli ten Twilight może dadzą jeszcze inny i będzie nie, no nie wiem inter, Eternal Night czy coś takiego może tak to wymyślą, że po prostu będą dawać ci nowe, cięższe wariacje tego samego, bo raczej nie nie zrobię zupełnie dodatkowej wersji. Wyjątkowe Tak, fake sport, takiego by nie zrobił. <ścoughs> Jak, jak w Demon Soulsie, gdzie jeden z bossów mógł być graczem. No to by było fajne. Absolutnie. Absolutnie. Nie. No, mam nadzieję. Czołem. Czołem. na razie.